Siema słuchacze, tu Wojciech Skoczek. Witam was w drugim już odcinku Powiewu Świeżości. Audycji, w której przedstawię wam najważniejsze premiery nadchodzącego tygodnia. A będzie tego trochę. Zaczynajmy więc. Met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced me pistol, then produced me rapier. saying stand and deliver, I am the boldest saver Musha ringa madura madam, wagfall the daddy o, the daddy -o. there's a whistle. Dzisiejszy odcinek zdominowany zostanie przez literaturę, ale ja osobiście nie widzę w tym niczego złego. Na pierwszy ogień pójdzie zbiór reportaży wydany przez Pawła Smoleńskiego w formie książki pod tytułem Irak. Piekło w raju. Autor w wybranych przez siebie tekstach próbuje zrozumieć irackie społeczeństwo, muzułmańską kulturę, tradycję oraz sposób myślenia. Próbuje to zrobić w taki sposób, w jaki próbowali to zrobić reporterzy relacjonując ludowe opowieści i przenosząc się w nich aż do czasów Herodota. Książka ta ma swoją premierę dzisiaj. Ci, którzy w ten dość słoneczny wtorek zapragną spędzić trochę czasu w księgarni, natknąć się też mogą na powieść Skota Odena, Lwa Kairu. Opowiada ona o Rashidzie al-Hasanie, kalifie chwiejącego się w posadach imperium, które toczone jest intrygami wielkiego wezyra, i krwawą jatką, którą urządzają zwalczające się frakcje. U bramy miasta kalifa stają dwie żądne krwi armie. Syryjczycy podwodzą wodzą sultana Damaszku i łacinnicy Almaryka. Ktoś jednak w upadającym imperium chce widocznie zatroszczyć się o życie Rashida i wyrwać go w potrzasku. W tym właśnie celu wysyła do Egiptu znanego asasyna, zwanego emirem Sztyletu. Cóż... Wygląda na to, że sam wybiorę się dzisiaj do księgarni. Kolejną ciekawą propozycją wychodzącą dnia dzisiejszego jest Pamiętnik Starego Pierdoły, napisany przez Rolanda Topora. Ciężko mi jest streścić jakkolwiek to, co o tej książce wyczytałem, zatem odniosę się do niej tak. Surrealistyczna wizja zmieszana z nieprzeciętnym humorem, odniesieniami historycznymi, widziana oczyma ironizującego malarza. Zapowiada się jak najbardziej intrygująca lektura. Nadszedł czas na coś, co wywoła u czytelnika dreszczyk. Ale czy to będzie dreszczyk strachu czy emocji? Musicie się dowiedzieć sami od Grahama Mastertona, którego nowe dzieło dostępne jest w sprzedaży już od dzisiaj. Niewinna krew to charakterystyczny dla tego autora thriller z elementami horroru. Opowiada o scenarzyście, Franku Bellu, który wraz z żoną i synkiem mieszka w LA. Sielankę przerywa brutalny atak terrorystyczny, w którym chłopczyk ginie. Po pewnym czasie Frank zaczyna widzieć ducha Daniego. Zalatuje lśnieniem, mnie, A w kraju dochodzi do kolejnych ataków. Podejrzewa się o nie frakcję D'Artariki, która wymierzyła swój gniew w amerykański przemysł rozrywkowy. Czy to jednak wyłącznie terroryści stoją za tymi zamachami? dowiedzieć się możemy tylko czytając tę książkę. Okazuje się, że żołnierze nie boją się pióra. Książkę, którą wam przedstawię, napisał Chris Kyle, najniebezpieczniejszy snajper na kuli ziemskiej. Irakijczycy za jego głowę wyznaczyli potężną nagrodę. Pentagon potwierdził ponad 150 trafień, a Polacy nauczyli go obcowania z żubrówką. A teraz na serio. Chris to facet z Teksasu który służy w jednostce Navy Seals jako strzelec wyborowy. W akcjach niejednokrotnie miał za towarzyszy naszych rodaków z gromu czy Amerykanów z Delta Force. W książce jednak, która nosi tytuł Cel Snajpera, opisuje swój udział w misji na terytorium Iraku i wspólne misje z Polakami. Warto wspomnieć, że ta książka strąciła z listy bestsellerów biografię Steve'a Jobsa, i w kwartał sprzedała się w ponad półmilionowej liczbie egzemplarzy. To musi o czymś świadczyć. Dobra, trochę już tych książek wymieniłem, ale dla tych, którzy czują niedosyt, dodam jeszcze parę tytułów do własnego sprawdzenia. Lauren D. Estelman, Dr. Jekyll i Pan Holmes. Dalsze przygody Sherlocka Holmesa. Umberto Eco, Po drugiej stronie lustra. Erik Emanuel Schmidt, przypadek Adolfa H., Michael Thomas Ford, notatki samobójcy. Jeżeli chodzi o filmy, to w tym tygodniu będą miały miejsce dwie ciekawe premiery. Jedna z nich miała dość krwawy finał w Stanach Zjednoczonych. Będzie to premiera filmu Mroczny rycerz powstaje reżyserii Christophera Nolana. Kolejnej części opowieści o bohaterze, którego symbolem jest nietoperz. Kontynuacji Batmana początku i Mrocznego rycerza. Premiera odbędzie się 27 lipca. Drugim filmem, który ukaże się w ten sam dzień będzie czwarta część serii Step Up. Step Up Revolution. Ten Opowiada o grupie tancerzy ulicznych z Miami, którzy tańczyć mogą zawsze i wszędzie, a nazywają się The Mob. Ich założyciel, Sean, spotyka dziewczynę, która przyjechała do miasta, aby zostać profesjonalną tancerką. Okazuje się, że dzielnica The Mob ma zostać wyburzona. Tancerze sprzeciwiają się decyzji władz i rozpoczynają rewolucję, w której za broń służyć będzie taniec. Słyszeliście o grze Prototype i macie odłożone trochę grosza na niespodziewane wydatki, to zapewne ucieszy was fakt, że w piątek wychodzi druga część tej gry, której akcja ma miejsce 14 miesięcy po zakończeniu pierwszej. O dziwo, bohater też się zmienia. Kierujemy losami niejakiego Jamesa Hellera, byłego żołnierza, który przez zarazę stracił żonę i dziecko. Za tę stratę obwinia znanego wszystkim grającym w pierwszą część Alexa Mercera. Nowy Jork, w którym akcja ma miejsce, podzielono na trzy części. Wolną od zarazy, przejściową i tę, w której panoszą się zakażeni ludzie, zmienieni w bezmyślne twory przypominające trochę zombie. Zmiany względem pierwszej części są dość znaczne. Fabuła jest bardziej płynna i nie ma już zadań pobocznych zupełnie oderwanych od kontekstu. Ponadto Zmieniony został system walki, dzięki któremu starcia są bardziej widowiskowe i mogą być gratką dla kogoś, komu spore wymagania sprzętowe pozwalają pograć na wysokich ustawieniach. Teraz czas na wspomnianą przeze mnie nawałnicę premier na rynku muzycznym. To, co wychodzi dzisiaj, a jest tego sporo. Francuska gwiazda popu, Natasha Saint-Pierre, wypuszcza nowy album pod tytułem Bon Nouvelle. Na krążku znajdzie się 13 utworów w tym dość przyjemnym dla ucha języków, jakim jest francuski. Z okazji premiery filmu do obiegu wprowadzona zostanie również płyta z muzyką filmową pod tym samym tytułem Mroczny rycerz powstaje. Autorem ścieżki dźwiękowej jest znany dobrze z wielu cudownych soundtracków, mój ulubiony ich twórca Hans Cina. Osobiście nie mogę się doczekać, kiedy ta płytka wpadnie w moje ręce. Dla fanów muzyki elektronicznej mam informację, że Andy Moore i Passion Pit wydają również nowe albumy o tytułach Zero i Grossamer. Do tego wszystkiego dochodzi składanka największych hitów Jennifer Lopez pod tytułem Dance Again, The Hits. Najbardziej jednak w tym tygodniu ucieszą się fani muzyki klasycznej, gdyż na rynek trafi aż sześć płyt z muzyką wykonywaną przez różnych artystów, ale skomponowaną przez wielkich twórców, takich jak Beethoven czy Vivaldi. Będą to płyty o tytułach Romantic Classics 101, Beethoven 101, Adagios 101, Cello 101, Czajkowski 101 oraz Vivaldi 101. Ponadto ostatniego dnia lipca ukaże się płyta, na której znajdą się piosenki Elvisa Presleya wybrane przez fanów. Nosiła ona będzie tytuł I am an Elvis fan. To tyle, jeżeli chodzi o muzykę. Czas na trochę elektroniki. sobotę na rynku europejskim pojawi się nowa wersja konsoli Nintendo a mianowicie Nintendo 3DS XL nowatorska metoda autostereoskopii pozwalać będzie użytkownikowi na oglądanie obrazów technologii 3D bez konieczności zakładania okularów to może być całkiem fajny gadżet dla fanów przynośnych konsol czy pasjonatów produktów Nintendo to tyle na dzisiejszy dzień pamiętajcie wtorek o 18:00. I powtórka w czwartek o trzeciej po południu. Do usłyszenia!